Bajki i Baśnie Polskie Czesław Janczarski Bajki Misia Uszatka Część pierwsza Miś Uszatek szuka ciepłego kącika Długo wędrował po świecie miś Uszatek. Był w mieście i na wsi, w polu, w lesie i na łące. Wiele zdarzyło mu się przygód. Towarzyszył misiowi zawsze w tych wędrówkach dzielny pajacyk, bim bam, bom. Jestem już trochę zmęczony – powiedział pewnego dnia niedźwiadek do wiernego pajacyka. – Chętnie znalazłbym sobie ciepły kącik i odpoczął po trudach. bim bam, bom, pobiegł do osiołka Filipana. – Osiołku – zawołał – miś uszatek szuka ciepłego kącika, chce odpocząć po swoich wędrówkach. Osiołek zamyślił się. Poproszę o radę zajączka. On zna najlepiej okolice. Zajączek skubał trawę za płotem. Znam taki ciepły kącik, mruknął zajączek, żując zielone listki. Jest to leśniczówka na skraju lasu. Zaprowadzę was tam. Osiołek Filipan w się do ogrodniczego wózka. Miś i pajacyk siedli wygodnie na koźle a zajączek zakomenderował. – Ruszaj za mną, Filipanie! Potoczyły się koła po miękkim, żółtym piachu. Było cicho, wiatr tylko lekko szumiał w liściach przydrożnych drzew. Czasem zabrzęczał jakiś owad. Daleko na łące stał bociek długonogi. Ujrzał misia i zaklekotał. – Do widzenia, uszatku! – na twoją cześć daruję dziś życie wszystkim żabom. Zaraz też zarechotały śmiało żaby w sadzawkach. Już leśniczówka. Osiołek przyspieszył kroku. Przy leśniczówce płynął strumyk, rosły nad nim kosmate wierzby. Kiedy zaprząg stanął przed bramą, wróble przywitały gości miłym świergotem. Zbudził się w budzie pies Burek i zaczął ujadać. Ja już uciekam. Powiedział skoczek: Wolę nie spotykać się z burkiem, który poturbował kiedyś mojego stryaszka. I zajączek pobiegł do lasu. Z domu wybiegły dzieci, Basia i Wojtek. Od razu poznały uszatka i bimbamboma. Witaj kochany misiu, witaj pajacyku! wołały. Jak to dobrze, że przyjechaliście do nas. Czy zastanicie u nas na długo? Uszatek zeskoczył z kozła i przywitał się z dziećmi. Hmm, – Jeśli chcecie, to możemy zostać u was na bardzo długo, na 30 bajek, a może i na dłużej? Dzieci zdziwiły się, co to znaczy na 30 bajek, ale o nic nie pytały misia, bo nie wypada przecież gościa pytać o takie rzeczy. Miś podał burkowi łapę i spojrzał na niego groźnie. – Czy to prawda, że poturbowałeś kiedyś stryjaszka zajączka skoczka? Nic podobnego. – Zapraszył się Burek. Jestem zawsze grzeczny dla starszych. No to dobrze, uśmiechnął się Niedźwiadek. Widocznie ktoś wymyślił o tobie brzydką plotkę. Muszę to kiedyś wytłumaczyć zajączkowi. Dzieci zaprowadziły Filipana do obórki i postawiły go przed pełnym żłobem. Uszatka, Zasi Pajacyka zaprosiły do mieszkania. Pierwsza bajka Misia Uszatka Miś uszatek rozejrzał się dookoła po mieszkaniu. – Bardzo tu was miło – powiedział do Basi i Wojtusia. W rogu pokoju mrugały w kominku iskry, stały tam wygodne foteliki. Na ścianach wisiały jelenie rogi i wesołe kolorowe obrazki, a nad kominkiem uśmiechał się na portreciku uszatek. Miś wzruszył się bardzo tym dowodem sympatii, przyjrzał się swojemu portrecikowi i mruknął. Mm, – Zostanę tu u was na tyle bajek, ile sobie przypomnę. – Zostań u nas na zawsze – prosiły dzieci. Basia, Wojtek, Misi i Pajacek usiedli w fotelikach. Burek przykucnął na podłodze przy kominku. Przez chwilę panowała cisza. Wszyscy myśleli o jednym. To miejsce nadaje się świetnie do opowiadania bajek. Miś przerwał ciszę i powiedział głośno to, o czym myśleli wszyscy. Tu będzie można opowiadać bajki i słuchać bajek. Znam wiele różnych bajek. A wiecie skąd? Zaraz wam opowiem i to będzie moja pierwsza bajka. Dzieci wytężyły słuch. Bim, bam, bom i burek przestali się kręcić. Miś rozpoczął opowiadanie. Kiedyś, bardzo, bardzo dawno temu, mieszkałem w sklepie z zabawkami. Był to duży sklep z kolorowym neonem nad drzwiami. W sklepie tym stała na półkach niezliczona ilość zabawek. Lalki, pajacyki, klocki, nakręcane samochodziki, piłki, cymbałki pluszowe i gumowe zwierzątka. Nie sposób wszystkiego wyliczyć. Jedną półkę zajmowały mi się. Byłem między nimi i ja Do sklepu przychodzili rodzice z dziećmi Czasem bez dzieci I kupowali zabawki Wiele mi się wywędrowało ze sklepu Ale mnie nikt nie zauważył Bo stałem w kąciku Martwiłem się Że mi się mają Już swoich małych właścicieli A ja nie Nawet z tego zmartwienia Oklapło mi uszko A niech tam będzie oklapnięte Pocieszałem się, myśląc o swoim uszku. Teraz jak przez jedno uszko wleci mi bajka, to już nie wyleci, bo drugie oklapnięte ją zatrzyma. Skąd tam były bajki? przerwał misiowi Wojtek. Było tam dużo bajek. Zabawki nudziły się zwłaszcza nocą, żeby sobie jakoś umilić czas. Jedne drugim opowiadały bajki, jakie znały. Słuchałem tych bajek i trzymam je dotąd pod oklapniętym uszkiem. Różne tam były bajki, stare i nowe, bajki o ludziach, o zwierzętach i o drzewach, a także bajki o krasnoludkach. Zamyślił się miś na chwilę. Wtedy odezwała się Basia. A jak to się stało, uszatku, że wreszcie opuściłeś ten sklep? Fuh, to był przypadek. Sprzedawczyni zostawiła na misiowej półce parasolkę. Piękną parasolkę w czerwone kwiaty. Bardzo mi się podobała ta parasolka. Otworzyłem więc ją. Zeskoczyłem potem z półki z parasolką w łapkach, jak na spadochronie. Parasolkę tę przez zapomnienie wziąłem potem ze sobą. Drzwi sklepu były otwarte, więc wyszedłem na ulicę. Spotkałem tam dzieci, i odtąd zaczęły się moje wędrówki i przygody. I odtąd stałeś się przyjacielem najmłodszych, misiem z opuszczonym uszkiem, misiem uszatkiem. Tak, uśmiechnął się miś. Teraz zaś jestem waszym gościem i będę wam przy kominku opowiadał bajki na dobranoc. Opowiedziałem wam pierwszą bajkę o samym sobie. Pajacyk bimbambom kręcił z powątpiewaniem głową. Przecież to było prawdziwe zdarzenie, nie bajka, misiu. Uszatek uśmiechnął się. Czasem prawdziwe zdarzenie podobne jest do bajki. Za to w każdej bajce jest zawsze trochę prawdy. Zresztą przekonacie się o tym sami, kiedy będziecie słuchać moich bajek. Piosenka pajacyka Bim – Powiedz nam, Pajacyku, kiedy poznałeś Misia Uszatka i jak to się stało, że jesteś jego wiernym przyjacielem? – O, to było dawno – uśmiechnął się bim bam bam do swoich wspomnień. – Byłem wtedy jeszcze artystą w wędrowym cyrku. Wieczorami występowałem na arenie cyrkowej, grałem na gitarze i śpiewałem piosenki. Arena była złota od piasku, oblewało ją jasne światło reflektorów. Publiczność biła tak głośne brawa po każdej mojej piosence, że kołysało się całe płótno namiotu, jakby szumiał na nim wiatr. Szkoda, że nie słyszeliśmy wtedy ciebie, westchnęła Basia. Pewnego dnia, ciągnął dalej pajacyk, położyłem gitarę na ławce w parku. Ktoś mnie zawołał na chwilę, wyszedłem z parku. Wróciłem wieczorem po instrument. Tuż przed przedstawieniem. Gitara leżała na swoim miejscu. Kiedy chciałem ją podnieść, coś w niej zaszeleściło i odezwało się cienki pisk. Zajrzałem przez otwór pomiędzy strunami i zdumiałem się. Wewnątrz gitary ptaki usłały gniazdo. Samiczka złożyła w nim błękitne jajeczka i wysiadywała je. Rozgniewałem się i chciałem natychmiast wyrzucić nieproszonych lokatorów. Podniosłem gitarę i poczułem naraz, jak czyjaś łapka ścisnęła mnie mocno za ramię. Za mną stał mi Przyjacielu, powiedział, nie możesz zrobić krzywdy ptakom, nie możesz niszczyć ich domku. Ale to przecież moja gitara protestowałem. Muszę dziś z nią śpiewać na arenie. Rozumiem twój kłopot zamruczał znowu niedźwiadek. Mimo to jednak nie pozwolę ci wyrzucić gniazda z gitary. Ptaki zaufały tobie. Możesz być z tego dumny? Ustąpiłem misiowi i nie żałowałem tego potem. Przestałem śpiewać piosenki w cyrku. Doglądaliśmy za to i strzegliśmy z uszatkiem lokatorów mojej gitary. Po pewnym czasie z jajek wylęgły się pisklątka. Było ich aż pięć. Pomagaliśmy rodzicom w karmieniu dzieci. Patrzyliśmy, jak uczyli je latać i śpiewać piosenki. ach jakie piękne piosenki śpiewały młode ptaki. Nigdy nie słyszałem piękniejszych. Może dlatego umiały tak śpiewać, że urodziły się w gitarze, w śpiewnym instrumencie. Pisklęta opierzyły się, wyrosły, nauczyły latać i zdobywać pokarm. Potem opuściły gitarę. Zanim to się stało, zdążyłem zaprzyjaźnić się serdecznie z uszatkiem. Porzuciłem na dobre prace w wędrownym cyrku i poszedłem z misiem na wędrówki i przygody. Odtąd jesteśmy zawsze razem. Dzieci podziękowały pajacykowi za opowiadanie. Zosia poprosiła bimbamboma: Zaśpiewaj nam jedną ze swoich piosenek. Chętnie pajacyk zdjął ze ściany gitarę i brznąknął w struny. Będzie to piosenka o ptaszkach, które mieszkały w gitarze. Chłopczyk miał piękną gitarę, grał na niej, gdy miał chęć. Lecz dzisiaj zagrać nie może, siedzi w niej ptaszków pięć. Przyszła ptaszkowa mama i dziobkiem dała znak. Ej malcy, wyjdźcie z gitary. Słonko ozłaca świat. Wziął chłopczyk do rąk gitarę, zagrał na niej deń-deń, a ptaszki zaświergotały. Ach, jaki piękny dzień! Wierzby za oknem – Spójrzcie na wierzby za oknem – powiedział do dzieci miś. Dzieci przylepiły nosy do szyby, w czerwonym blasku zachodzącego słońca stały nad strumikiem nieruchomo czarne kosmate wierzby. Wyglądały bardzo tajemniczo. – To są drzewa z bajki – uśmiechnął się Uszatek, patrząc na zaciekawione twarze słuchaczy. – Opowiem wam jedną. Kiedyś, dawno, dawno temu u pewnej bardzo złej gospodyni pracowała środka. Miała na imię Marysia. Pasała ona od rana do wieczora gęsi nad strumieniem. Słaba to była i chorowita dziewczynka. Męczyło ją słońce, gdy był latem upał. Ziębił deszcz na jesieni. Nie rosło tam żadne drzewo, które dawałoby schronienie i cień. Pewnego dnia pastereczka ujrzała starą kobietę, która schylała się pilnie czegoś szukając w trawie. Marysia podbiegła do niej, staruszka powiedziała. – Pomóż mi, dziecinko, znaleźć laskę, którą zgubiłam nad strumieniem. – Bez laski trudno mi chodzić, bo jestem już bardzo stara. Marysia szybko odszukała zgubę. Wtedy staruszka usiadła na trawie i zapytała. – Dlaczego jesteś taka smutna i blada? – Dziewczynka opowiedziała wszystko o sobie, o tym, że pasie gęsi od świtu do zmierzchu, że często boli ją głowa od letniego skwaru, że marznie w drżyste dni jesienne. Gęsi gęgały cicho, skubiąc trawkę. Staruszka słuchała pilnie opowieści. Marysia zasłoniła oczy na chwilkę, a kiedy je odsłoniła, nie było już starej kobiety. – Może usnęła i prześniło mi się to wszystko – pomyślała. – Ale nie, jest przecież laseczka wbita głęboko w ziemię. Laseczka po paru dniach wypuściła liście, a potem wyrosło z niej piękne drzewo, które dawało latem chłodny cień, a w jesieni chroniło przed deszczem. To właśnie była wierzba. Nie dokuczał teraz sierotce upał, nie ziembił jej deszcz. – Spróbujcie na wiosnę wsadzić do ziemi kij wierzbowy – kończył bajkę Uszatek. – Zobaczycie, że się zazieleni. O dobrym synku Bardzo dawno temu w pewnej wsi mieszkał chłopczyk, który miał na imię Wojtuś. Zachorowała mu ciężko mama. Wojtuś bardzo kochał swoją mamę. Stary doktor powiedział, że jedynym lekarstwem, które przywróci chorej zdrowie, jest żywa woda. Źródełko żywej wody znajduje się na szklanej górze. Za górami, za lasami. Poszedł Wojtuś z dzbankiem w daleką drogę. Przechodził koło wielkiego jeziora. Przy brzegu trzepotał w sieci ogromny sum. Wpadłem w sieć, skarżył się. – To mnie wyzwoli. Wojtuś szybko wyplątał suma z sieci i poszedł dalej. Na skraju łąki spotkał zajączka ze skaleczoną łapą. Oddarł kawałek białej koszuli, obandażował zajączkowi łapkę, pogładził kłapoucha po głowie i poszedł dalej. W lesie usłyszał trzepot skrzydeł i ujrzał orła, który wpadł w sidła. Wyplątał orła z sideł. Ptak wzbił się pod chmury, a Wojtuś poszedł dalej. Wędrował dzień i noc, aż stanął nad szeroką rzeką, na której nie było mostu. Z wody wyjrzał sum. – Nie martw się – powiedział. – Przewiozę ciebie na drugi brzeg. Przepłynął chłopiec rzekę na grzbiecie ryby. Z drugiego brzegu widać już było w oddali wysoką, szklaną górę. Trzeba było iść do niej przez mokre łąki i torfowiska. Zmartwił się Wojtuś. Cel już tak blisko, ale jak tu przebrnąć przez mokradła? Wtedy podbiegło zajączek. – Siadaj na mój grzbiet – powiedział. Skakał zajączek z kępy na kępę i zaniósł Wojtusia. Aż pod szklaną górę. Szklana góra była śliska i stroma. Próbował Wojtuś wejść na nią, ale nie mógł zrobić ani kroku. Siadł więc na kamieniu i zapłakał. Wtedy zjawił się orzeł. Daj mi dzbanek, Wojtusiu, przyniosę ci żywą wodę, powiedział. Poleciał orzeł do źródła, które było na szczycie szklanej góry i za chwilę przyniósł naczynie pełne chłodnego, srebrzystego płynu. W drodze powrotnej znów pomógł Wojtusiowi zajączek i sum. A kiedy chłopiec wrócił do domu i podał chorej łyk żywej wody, mama wstała z łóżka tęka i mocno, mocno ucałowała synka. Wrona, zajączki i mróz Posłuchajcie bajki o wronie i dwóch zajączkach. Siedziała wrona na wierzbie i rozmyślała, jakby tu zarobić bez trudu parę groszy? Już wiem, zakrakała. Siądę przykładce, która łączy dwa brzegi strumienia. Gdy ktoś będzie chciał przejść na przeciwległą stronę, zapłaci mi trzy grosze. Sfrunęła wrona z wierzby, siadła przy kładce i czeka. A tymczasem pod wierzbą usiadł siwy staruszek mróz, który przywędrował z dalekiej północy. Siadł mróz pod wierzbą i zapalił fajkę. <śmary> – Bardzo jestem ciekaw – mruknął. – Na co czeka wrona przy kładce? Zbiegły z górki twasające. Chciały przejść przez składkę, żeby pobiec do lasu. Zatrzymała je wrona. Kto chce być na tamtej stronie, musi dać trzy grosze wronie. Ale my nie mamy ani grosza, zmartwiły się zajączki. Musimy jednak być koniecznie w lesie i to szybko, bo pies na tu wytropi. Trudno, zakrakała wrona. Kto nie ma pieniążków, musi zostać po tej stronie na której jest. Próbowały zajączki przeskoczyć przez strumień, był jednak za szeroki. Wtedy mróz zgasił fajkę i szybko zamroził wodę w strumieniu. Przebiegły zajączki po lodzie na przeciwległy brzeg. Wrona rozgniewała się i odleciała. Może będzie szukać gdzie indziej łatwego zarobku. Koniec części pierwszej.